Śledztwo ustaliło, że Rafał uciął sznur od zasłony okiennej i opuścił się na nim na balkon pierwszego piętra. Z tego balkonu przedostał się do pustego gabinetu lekarskiego, tam założył biały fartuch i czepek pielęgniarski i tak przebrany zbiegł na dół. Tu zabrał stary rower woźnej kwiatkowskiej i w chwilę później liczni świadkowie widzieli pielęgniarkę w okularach zasuwającą wyczynowo na skrzypiącym bicyklu. Kwadrans później chłopiec w mundurze harcerskim, który przedstawił się jako Ferdynand Owsik ze szkoły Kołontaja, przyprowadził rower do naszej szkoły i wyjaśnił, że na przystanku autobusowym jakaś mała pielęgniarka w okularach poprosiła go, by wyświadczył jej przysługa i odstawił archaiczny wehikuł pod adres naszej szkoły. A ona sama nie może, bo śpieszy się do wypadku i nie czekając na odpowiedź wskoczyła do autobusu i odjechała. – Aha, byłbym zapomniał. – Ferdynand Owsik, przejęty swoją misją, poskrobał się za uchem. – Czy są to uczniowie pokiełbas i ciuruś? – To my! – wykrzyknęliśmy jednocześnie ja i Syfon. – Mam dla was list od tej pielęgniarki – powiedział Owsik i wręczył nam kartkę wydartą z notesu. Było tam tylko siedem słów. – Muszę się ukryć, oskarżenie fałszywe, ratujcie, raf. Natychmiast odbyliśmy małą naradę. Pewnie schowa się u ciotki. tej, co ma motel, powiedziałem. Szczebiackiej? Tak, bo jego starzy wyjechali. Wierzysz, że jest niewinny? To nie jest ważne w tej chwili, wierzę czy nie wierzę, odparł. Faktem jest, że koło basenu dzieje się od niedawna coś niedobrego. Jakieś ciemne typy wyciskają od chłopców forsę, a tych, co nie chcą płacić, ktoś przerabia na płaczliwego klauna jak tego nieszczęsnego Tolka. Chyba jednak powinniśmy to wyjaśnić. Na pewno tak, powiedziałem twardo. Czas rozpocząć operację. Będzie się nazywała Operacja Płaczliwy Klaun. Wiesz, mam pewne podejrzenia i chodzi mi po głowie... Zabawny plan, zamruczał Syfon. Jakie podejrzenia? Jaki plan? Teraz nie mogę ci nic powiedzieć. — Syfon uśmiechnął się tajemniczo. Bądź na pływalni w piątek wieczorem o ósmej. Spotkamy się przy wejściu. Pamiętaj, godzina ósma. W umówiony dzień zjawiłem się punktualnie na ulicy Bełskiej. Miałem przeczucie, że spotka mnie coś niezwykłego. Byłem podniecony i bardzo ciekaw, co też syfon wykombinował. Przed wejściem do budynku pływalni zatrzymałem się i rozejrzałem uważnie dookoła, czy nie zobaczę czegoś lub kogoś podejrzanego. Dzień był pochmurny, zmrok już zapadał, wiatr poruszał gałęziami drzew i szeleściło lekko w gęstych, ozdobnych krzakach, którymi obsadzona była pływalnia. Nieprzyjemne miejsce, pomyślałem. W tych zaroślach mogą się kryć najgorsze ciemne typy. Wymuszacze, selekcjonerzy i inne draństwo. Mały dreszczyk przeszedł mi po grzbiecie. Syfona wciąż nie było. Nagle za sobą usłyszałem jakby trzask gałązki. Obejrzałem się lękliwie. Wydało mi się, że w krzakach poruszyła się jakaś postać. Syfon? Zawołałem. Nikt nie odpowiadał. A jednak coś błysnęło, tam niedaleko, w ciemności. Okulary, szkiełko zegarka, zapalniczka. Chyba wejdę do środka, postanowiłem wystraszony. Akurat koło mnie przeszła paczka roześmianej młodzieży. Ci jakoś niczego się nie boją. I ja też nie powinienem. To wszystko przywidzenia. Psikusy pobudzonej chorobliwej wyobraźni. Ruszyłem szybko za tą paczką. Nagle, gdy byłem już na schodach, usłyszałem znajomy jakby głos. – Hej, bąbel, zaczekaj! – obróciłem się nerwowo i wytrzeszczyłem oczy. – Kto to? – z zarośli wyłonił się Rafał Czupur. Poprawił sobie jasne kręcone jak u pudla włosy oraz okulary na nosie, po czym wyciągnął z kieszeni kraciastej kurtki okrągłe pudełeczko. – Chcesz miętusa? – podsunął mi pod nos. – Ty? Tutaj? – Wykrztusiłem, odpychając pudełeczko. Miałeś siedzieć u Szczebiockiej i nie pokazywać się. Milczał przez chwilę, a potem usłyszałem jego zachrypły i jakby zakłopotany głos. Mam dla ciebie dwie nowiny, Bąbel. Jedną złą, a drugą dobrą. Zacznę od tej złej. Zulus zainteresował się tobą. Poczułem w krtani dławiący uścisk, zupełnie jakby ktoś chwycił mnie mocno za gardło. A ty skąd wiesz? Zreflektowałem się nagle Do licha, Rafał Przyjrzałem mu się podejrzliwie Więc jednak Filecki miał rację Jesteś w gangu, w gangu selekcjonerów Taka jest prawda, Ochłamałeś nas Nie pracuję dla nich z własnej woli Odparł Przykro mi Bombel, Ale muszę robić co każą I kazali ci mnie postraszyć? Mam cię ostrzec, Bąbel Zulus Weźmie cię w obroty od jutra – Ochłonąłem trochę. – Czemu mnie? On przecież wybiera nadzianych, a ja do nich nie należę. Jestem biedny jak mysz kościelna. – Nie wiem, może tylko udajesz, biedaka. W każdym razie grozi ci duża przykrość, ale nie bój się, zostałeś wybrany, bombel. Wybrany? Do czego? – Do ochrony, tak orzekli selekcjonerzy. <śmiech> – To jest ta dobra nowina? – nie rób tak przerażonej miny, uśmiechnął się Czupur. To nie będzie się dużo kosztować. Dostaniesz rabat, bo dobrze pływasz. Dla pływaków są zniżki. Zapłacisz tylko połowę taksy. Ani mi się śni, powiedziałem bohatersko. Powiedz im, że nie wyduszą ze mnie nawet złamanego grosza. Nie życzę sobie żadnej ochrony. Nie potrzebuję. Owszem, potrzebujesz. – I to bardzo, Bąbel – rzekł spokojnie Czupur. – Chyba nie chcesz zostać płaczliwym klaunem, tak jak ten nieszczęśliwy Tolek Kośmider. – Czy mam ci przypomnieć, co mu zrobili? – Widzę, że dostajesz już gęsiej skórki. – Tak, wszyscy się boją Zulusa. To zwyrodniały okrutny typ. – Ale nie bój się, Bąbel. – Selekcjonerzy rozepną nad tobą parasol ochronny za bardzo przystępną cenę. W razie potrzeby dostaniesz dwóch przybocznych goryli do obrony. – To właśnie miałem ci przekazać, Bąbel, i pobrać od ciebie taksę. Należy się dziesięć patyków. – No więc jak będzie, płacisz czy się stawiasz? – Co mam powiedzieć selekcjonerom? – Miałem pewne trudności z odpowiedzią, ponieważ… Nie wypadało, aby dość już znany w końcu detektyw taki jak ja dzwonił z nerwów zębami, więc przez dłuższą chwilę zaciskałem z całej siły szczęki, aż w końcu udało mi się opanować kompromitujące dygotanie i wybełkotałem w miarę spokojnie. Powiedz im, że to jest żerowanie na cudzych kłopotach i to właściwie jest szantaż. Jeśli są tacy mocni i uczynni, to czemu nie rozprawią się z Zulusem? Czemu nie próbują go zdemaskować? Nie próbują, bo istnienie Zulusa jest im na rękę, bo mogą straszyć nim i nabijać sobie kieszeń. To brzydki proceder. Radzę ci, póki czas zerwij z nimi i podaj ich nazwiska. Rafał Czupur uśmiechnął się krzywo. – Za bardzo jesteś ciekawy, Bąbel – a ciekawość to pierwszy stopień do piekła Jak urośniesz, może się dowiesz Bąbel i my wszyscy się dowiemy Już teraz Gdzieś blisko rozległ się znajomy mocny głos Z krzaków wyskoczył mój przyjaciel Syfon I cała paczka znajomych chłopaków Misio Kiejstut, Hubert Pucułka, bracia Mroczek Darek Śliniak, zwany Smurfem I mały Łapusiewicz w okamgnieniu otoczyli zaskoczonego czupura. W jego oczach pojawił się strach. Rozglądał się dookoła jak osaczone zwierzę, badając możliwości ucieczki. Nagle twarz mu się rozjaśniła, a ja poczułem się nieco nieswojo. Od strony bramy zbliżał się Józek Kamasz i chyba dziesiątka jego ludzi. Czupur zatarł ręce i podskoczył z radości. – Tyle mi zrobicie! – pokazał nam wymownie ręką. – Tyle, Józuś – zawołał do kamasza – naucz tych fąfli moresu. napadli mnie szczyle. – No, Józuś, daj im mały wycisk. – Nie przyszliśmy cię ratować – wycedził zimno kamasz. Co, – Co ty mówisz? – zdębiał czupur. – Przyszliśmy cię zdemaskować – wyjaśnił kamasz. – Robisz mnie w konia, Józuś. Nie sprzymierzyłeś się chyba z nimi. Powiedz, że to tylko żarty. Żarty się skończyły, mój blondasie, jak nam gwizdnąłeś ptaka. Jakiego ptaka? Co wy? Nie rozumiem. Wszystko sobie zaraz ładnie wyjaśnimy. Józek uśmiechnął się krzywo. Spóźniliśmy się trochę, rzekł do syfona. Widzę, że zakończyłeś już akcję. Słuchałem tego wszystkiego zdumiony. Józek, kamarz, w kooperacji z syfonem. A co to za konszachty za moimi plecami? Nie rób takiej wisielczej miny i daj się grzecznie zdemaskować Józek poklepał po plecach załamanego czupura To dla ciebie najlepsze wyjście Inaczej nie uwolniłbyś się od swoich szefów i dręczycieli A tak, jako zdemaskowany i spalony agent będziesz dla nich bezużyteczny Dadzą ci wreszcie spokój Chyba, że nie chcesz być wyzwolony Spojrzał bystro na czupura